przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a w jej realizację zaangażowano aż 14 instytucji, od administracji publicznej, przez jednostki naukowe, po organizacji związa związane z gospodarką wodną i rolnictwem. Główne problemy są we wschodniej Wielkopolsce, mówił minister Paulina Heninkowska. Ogromny lej depresyjny, który trzeba zaopiekować, byśmy w przyszłości mogli tam mieć dalej żyzne pola uprawne, które będą produkować zdrową i świeżą polską żywność ale też by jeziora, przepiękne jeziora pierwszej klasy czystości po jeziorze Gnieździńskiego przetrwały dla kolejnych pokoleń. Porozumienie otwiera również drogę do łatwiejszego pozyskiwania środków finansowych na inwestycje wodne zarówno z funduszy krajowych jak i europejskich. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę. Autopromocja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 rolnictwa i rozwoju wsi. Reklama. Próbuję wytłumaczyć słuchaczom afery, że jak nie włączą radę na święta, to zajączek nie przyjdzie. I nie wiem, czy odpalać już, czy za chwilę. Wielkanoc w Radiu Afera. Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie od szachów szybkich po Formułę 1 jedyny taki akademicki magazyn sportowy Sporting kluba Fera zaczynamy godzina 18 minęła no i to będzie ostatnia audycja przed świętami, więc jeszcze warto troszkę zachować y, tej czujności a potem dopiero zacząć wypoczynek świąteczny no ale nim to, to troszkę muzyki Przyznać, że ja też zaczynam czuć już to świąteczne rozrzewienie, no bo nie zrobiłem najważniejszej rzeczy, rzeczy, jaką powinienem zrobić, czyli przedstawić, kto tą audycję realizuje, a realizuje ją. Paweł zjeżdżał, K. natomiast prowadzi Mikołaj Dils. Yy, no i teraz możemy przejść już do sportowych emocji. Zaczniemy od rzeczy historycznej, ponieważ Lech Poznań UM yy, w środę, czyli w Prima Aprilis, zrobił rzecz kompletnie nie Prima Aprilisową, a może jednak, bo troszkę wywrócił yy, swoim dokonaniem. Yy, pewną hierarchię ekstraligową no bo w plewiskach pokonał 1-0 Górnika Łęczna w ćwierćfinale Pucharu Polski dzięki czemu dostał się dalej do półfinału tych rozgrywek co jest historycznym wynikiem no i po meczu Jagoda Sapor, bramkarka Lecha mówiła, że jej zespół napisał historię, oddajmy jej głos to jest pierwszy raz, kiedy kobieca sekcja Lecha Poznań jest w półfinale. Do tej pory zatrzymywaliśmy się na rundach wcześniej, a tutaj jesteśmy w stanie bić jedną z top 3 ekstra ligi i wygrywamy w regulaminowym czasie. No to jest coś pięknego i teraz tylko jesteśmy szczęśliwe i pełne po prostu energii. To nie był łatwy mecz, no bo Górnik Łęczna to jest trzecia siła polskich rozgrywek w tym sezonie, a jednocześnie ma tyle samo punktów, co druga Pogoń Szczecin w Ekstralidze. Mówimy oczywiście o tabeli właśnie ekstraligowej. No więc to nie było łatwe starcie, natomiast pierwsza część gry to nie zła gra Kolejorza, no bo już na samym początku Oliwia Związek miała dwie szanse bramkowe. Pod koniec drugiego kwadransa nawet trafiła do siatki, ale jedna z Poznianek była wtedy na pozycji spalonej, więc gol nie mógł zostać uznany. Natomiast ta strata bramki troszkę rozrażniła zespół z Łęcznej, który w ostatnim kwadransie coraz bardziej zbliżał się do otwarcia w wyniku. Nie były to jakieś niesamowicie trudne próby. Łęczna nie wystawiała zawodniczek pod trenerki Alicji Zając na jakieś jakąś wielką próbę przetrwania, natomiast nieodpowiednia obcierka, gdzieś tam piłka mogłaby spaść, nie ten rejon, który powinna spaść, spaść, no i mogłoby się zrobić gorąco, natomiast Poznianki były skoncentrowane, również skoncentrowana była Jagoda Sapor, na przykład w 42. minucie zachowała koncentrację, kiedy jedna z rywalek po z ostrego kąta zmusiła ją do Ekwilii turystycznej interwencji yy, No i myślę, że Troszkę te hitki musiały stwierdzić W szatni, że zbytnio Podnosiły jednak tętno bramkarki yy, No bo po przerwie nie pozwalały już tak często na Łęczniankom łącz, na celne strzały. Uderzenia, jeśli już były, to zatrzymywały się na ofiarnie broniących zawodniczkach Alicji Zając, yy, no i które zresztą pokazywały wyrachowanie, no bo nawet gdy sytuacja zdawała się, wydawała się tragiczna yy, i już miałaby pójść jakaś yy, akcja na bramkę Jagody Sapor, yy, no to na przykład w 61 minucie na wysokość zadania no można z tym polemizować, bo nie każdy uzna faul taktyczny yy, Maj kuleczki z tamtej Z tamtej sytuacji za, za stanięcie na wysokości zadania Natomiast zatrzymała rywalkę i otrzymała za to Tylko żółtą kartkę Więc pomogła zespołowi No i tak to wszystko się układało Pod dogrywkę Aż W doliczonym czasie gry Oliga Związek, która zresztą w tej połowie Miała spory ciąg na bramkę, no bo Kolejne oddała, przynajmniej Trzy kolejne uderzenia Jedno naprawdę głośne, które przeleciało tuż obok słupka, no to w tym doliczonym czasie dni, gry w końcu wypełniła swoje zadanie, pocisnęła jak torpeda, minęła kolejne rywalki, w końcu ominęła też bramkarkę, no i choć po tym zagraniu straciła równowagę, to jeszcze zdołała wbić piłkę do bramki, jak się okazało potem zwycięską, zwycięską, no i Jagoda Sapor wspomniała po tym meczu, że zespół pokazał dojrzałość z mocniejszym rywalem. My się nie uczymy cały czas tej ligi, to też nam pomogło nauczyć się tego zespołu, my wiedzieliśmy jak łączna gra, czego Możemy się spodziewać i też chcieliśmy wyciągnąć wnioski po ostatnim meczu sprzed trzech dni. Jednocześnie podzieliła się tym, co, co jak, jak czuła emocje w czasie tej akcji bramkowej, no bo można powiedzieć, że temu biegowi Oliwi Związek towarzyszyło sporo emocji. Było dużo wulgaryzmów, ale wiedziałam, że Oli to pociągnie, bo ta dziewczyna ma niesamowity charakter. i bardzo zależało i cieszę się, że zdobyła tą bramkę, bo dała naprawdę wszystkim dużo radości. No więc Lechitki mogą się cieszyć z rzeczy historycznej. Awansowały do półfinału Pucharu Polski. W nim czeka je potyczka z GKS-em Katowice, czyli aktualnym mistrzem Polski. Do tej pory zmierzyły się z nim raz. No w marcu urwały im punkt w meczu ligowym, więc na pewno nie są bez szans. W każdym razie Sky is the Limit. Na kolejne spotkanie podopieczne Alicji zające zagrają już w sobotę, kiedy pojadą, czyli jutro, kiedy pojadą do Szczecina. Tam zmierzą się z Pogonią. Z jesie jesienią przygrywały z tą z tym zespołem 1 do 3, natomiast yy, patrząc na to, że w tej rundzie hitki grają yy, jeszcze więcej, sprawiają problemów swoim rywalki, rywalkom, yy, no to nie są bez szans. W ligowej tabeli obecnie zajmują 6 miejsce z 21 punktami na koncie, natomiast yy, pozostajemy jeszcze przy temacie... Lecha, UAM, natomiast drużyny juniorek starszych, które również grały w ćwierćfinale Pucharu Polski, co jest dosyć sporym ewenementem, no i tam wcale nie były tak daleko od awansu do półfinału. To też byłby bardzo, bardzo historyczny wynik, bardzo świetny rezultat. Tam również w plewiskach zawodniczki Lecha Poznań przegrały 1-2 z Pogonią Szczecin, ale po dogrywce. Od początku te też nie było widać takiej, takiej wielkiej różnicy między zespołami. Ba, w pierwszej minucie meczu Lechitki mogły wyjść na prowadzenie. Aleksandra Szoliba y, uderzyła tak, że z linii bramkowej piłkę musiała wybijać rywalka. Y, szczecinianki potrafiły zaatakować groźniej, Miały swoje pojedyncze szanse, kiedy kotłowało się w polu karnym Lechitek, natomiast wtedy dobrze spisywała się defensywa zespołu gospodarzy, y, gospodyń. Trzeba też przyznać, y, że w drugiej połowie starcia obraz gry wyglądał podobnie eee, no i, i niewiele minęło czasu, no bo 53 minuta wybiła na zegarze kiedy Aleksandra Szoliba zamieniła swoją kolejną okazję na gola młoda pastniczka otrzymała podanie od Małgorzaty Rogus eee, minęła obrończynie Pogoni, a potem Bramkarkę więc w dosyć podobny sposób strzeliła bramkę jak Oliwia Związek eee, no i skierowała piłkę do siatki eee, no ale na 11 minut przed końcem spotkania defensywa Kolejorze musiała eee, skapitulować Pogoń naciskała No i wkrótce w końcu z, Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego yy, w, Najwyżej w polu karnym wyskoczyła Anastysia Poluchowica, która Uderzyła piłkę głową tak, że Doprowadziła do wyrównania dogrywce yy, sporo emocji Również towarzyszyło, towarzyszyło spotkaniu No bo mieliśmy w pierwszej połowie Dogrywki yy, do rzut karny Który obroniła Alicja Kowal Bramkarka Lecha No a po minucie od rozpoczęcia drugiej części y, spotkania gościnie wyszły na prowadzenie. Suzuka Josue oddała strzał tuż za pola karnego. No i ten strzał już był nie do obrony przez golkiperkę y, gospodyń. Natomiast y, młode zawodniczki y, Lecha mogą być dumne ze swoich osiągnięć. Y, nie były wcale gorsze od swoich starszych, odrobinę starszych koleżanek. Y, no i... W ten sposób możemy zamknąć temat kobiecego futbolu na dzisiejszej audycji, natomiast po przerwie muzycznej jeszcze do piłki wrócimy. troszkę zapowiedzi, no bo Lech Poznań, ten męski, również będzie grać yy, w ten weekend w yy. Już jutro Lech wraca po przerwie reprezentacyjnej I zmierzy się z Jagielonią Biały Stok To będzie mecz 27. kolejki Ekstraklasy Jest to starcie bardzo ważne, bo wygrana pozwoli Utrzymać się zespołowi z Poznania Na pozycji lidera, lidera Tabeli Ekstraklasy Odskoczyć od silniejszego z pretendentów Do tytułu na 6 punktów Oczywiście mówimy o zespole Jagieloni. W przypadku potknięcia się Zagłębia Lubin Kolejusz też odskoczyłby od tego zespołu No i trener Lecha Poznań Niels Frederiksen mówił o strategii na to spotkanie, jak będzie chciał, żeby ono przebiegało. Chcemy kontrolować mecz z piłką przy nodze, zagramy jednak z równie dobrze radzącą sobie w takim stylu drużyną. Na przykładzie starcia z Szechtarem nie możemy oczekiwać, że będziemy posiadać piłkę cały czas w obronie. Zamierzamy czasem wysoko naciskać rywala, a w innym momencie ustawić niżej i korzystać z faz przejściowych przed tą przerwą reprezentacyjną można było zauważyć, że Lech jest w troszkę lepszej formie, no bo trzy, ostatnie mecze yy, w Powiedzmy w środku marca, no to były trzy zwycięstwa, natomiast Jagiellonia troszkę spuściła stonu po odpadnięciu z Ligi Konferencji i miała więcej problemów w rozgrywkach ligowych. Natomiast trener Fred Fredriksen sądzi, że Jagiellonia będzie świeższa w tym spotkaniu. Myślę, że będą mieć nową energię, mieli przerwę reprezentacyjną, aby się przygotować, trochę odpocząć czy potrenować trenerowi Frederiksenowi zależy też na tym żeby zespół utrzymał kurs na mistrzostwo no bo e, spotkanie właśnie nie, nie będzie o niczym rozstrzygać, natomiast e, będzie miało spory wpływ na pewno ma, na mental zespołu e, no bo do końca sezonu jeszcze 8 kolejek po tym spotkaniu 7, więc e, ten, ten czas grania jeszcze będzie długi, natomiast e, zwycięstwo na pewno pomoże e, w, w zrealizowaniu celu, jakim jest wygranie ligi I think we look much Wyglądamy na silniejszych niż te dwa miesiące temu, mam więc wysokie oczekiwania na kolejne dwa miesiące, w czasie których rozegramy osiem meczów. Będziemy wyzwaniem dla naszych rywali. Pozostając jeszcze przy piłce nożnej, no to w sobotę o godzinie 13 warta Poznań zmierzy się z Sokołem kleczew. Zieloni zagrają na wyjeździe. Gospodarze tego spotkania są zespołem z dołu tabeli. Yy, zajmują 13 miejsce, mają 31 punktów. Warta z kolei po zaledwie jednej wygranej i czterech remisach od początku rundy wiosennej spadła na trzecie miejsce. Ma 45 oczek. Musi gonić drugą Olimpię Grudziąc, która ma przewagę 5 punktów. Pamiętamy jednak, yy, oczywiście, że warciarze mają dwa mecze zaległe do rozegrania, yy, więc zespół e, trenera to, e, Tokarczyka na pewno będzie chciał e, mimo wszystko, mimo tych dwóch meczów zaległych, e, troszkę zmniejszyć przewagę do Olimpii, no i w końcu więcej powygrywać, bo tych wpadek w rundzie wiosennej troszkę się przydarzyło. E, no i teraz mała odskocznia do tematów inwestycyjnych, e, no bo na Ratajach otworzono trzy nowe korty do Padla w pośrodku POSIR, e, poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Korzystanie z nich będzie możliwe od początku kwietnia. Łącznie powstało cztery korty na osiedlu Piastowskim, posiadają oświetlenie. Możliwe jest więc grapo z mroku. Możliwe jest wypożyczanie piłek oraz rakiet. No i zastępca dyrektora poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, Robert Karolkiewicz mówił właśnie o tych, o tych rezerwacji kortów, że ona jest możliwa na wiele sposobów. Mamy system rezerwacyjny, który usprawniliśmy jest i aplikacja mobilna i strona internetowa, gdzie każdy może sobie zarezerwować kort. W recepcji przyjmujemy też stałe rezerwacje na sezon albo pojedyncze rezerwacje. Przedstawmy też może sport, jakim jest padel. Jest to dyscyplina podobna do tenisa. Gra odbywa się na korcie o sztucznym podłożu o wymiarach 20 na 10 metrów. Piłki i rakiety różnią się nieco od tych tenisowych dyscyplinę. Natomiast wymyślono w 1960 Drugim roku w Meksyku. W Europie rekordy popularności padel bije, głównie w Hiszpanii. Tam ten sport uprawia kilka milionów osób w wieku od 4 do 80 lat, więc jest to bardzo inkluzywny rodzaj sportu. Też popularniejszy staje się w Skandynawii i to właśnie współpraca z partnerami z Finlandii pozwoliła na uruchomienie obiektu na Rattajach. O padlu mówił właśnie również Robert Karolkiewicz. Przychodzą rodziny, przychodzą pary. Jest to chyba najbardziej taki social sport rakietowy. Nie jest aż taki trudny, nie jest szybki. Ludzie są na małej powierzchni razem, więc myślę, że damy radę i zapełnimy te korty. Robert Karolkiewicz wytłumaczył też, jak się gra w ten sport. Gra się podobnie jak tenisa ziemnego. Piłka jest bardzo podobna, ale jest troszeczkę lżejsza i ma mniejsze ciśnienie. Jest o tyle prościej, że serwuje się z dołu po koźle i serwuje się po przenkotnej. Liczenie jest takie samo. Jest to więc takie urozmaicenie tej oferty sportowej Poznania na pewno na plus, no bo to zawsze kolejna dyscyplina do uprawiania to się zawsze ceni no i przejdziemy jeszcze do jednej jednej inwestycji, która sprawiła, że przy drodze Dębińskiej 12 na Wildzie rozwija się tamtejsza baza sportowa spółka poznańskich inwestycji miejskich ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy remontu boiska piłkarskiego Wraz z niezbędną infrastrukturą. To jakby następuje po ostatniej budowie boisk treningowych. W pierwszej kolejności wyłoniony wykonawca zajmie się tym, co pod tym, co pod rejonem do wyremontowania, czyli systemami nawadniania i ogrzewania murawy. No dzięki temu skorzysta na tym, skorzystają na tym zespoły grające w piłkę nożną, no bo nawierzchnia będzie troszkę bardziej jakościowa. Poza tym remontem y, głównego boiska piłkarskiego z wymianą sieci podziemnych y, w zakres inwestycji wchodzi też budowa zbiorników podziemnych y, z przyłączem do kanalizacji. Y, wyłoniony wykonawca będzie też odpowiadał za dostosowanie auto i automatyzację węzła cieplnego oraz remont przyłącza wodociągowego. Zajmie się jeszcze robotami w zakresie instalacji drenażu, boiska oraz nawadniania murawy wraz z systemem zasilania i sterowania. Ponadto wykona podbudowę i nawierzchnię yy, trawy, z trawy naturalnej oraz wymieni słupy pod kamery, no a prace będą wykonane poza boiskiem również yy, i to będzie miało troszkę mniejszy wpływ na rozgrywki. Yy, tutaj zakładana jest budowa zbiorników retencyjnych podłączonych do kanalizacji, a także pozostała infrastruktura podziemna i naziemna. No i na koniec wymienione zostaną ławki rezerwowych. No i jeszcze jedna inwestycja Która unowocześni główne boisko No to nowe Jupitery Które wybudowano Które które y, już w sumie oddano, więc, więc to już y, jakby jest pewien dodatek do tego, co już było z tymi Ipterami. Y, y, tak, y, no i tyle w, na, na razie w temacie inwestycji miejskich. Y, po krótkiej przerwie wrócimy do dobrych osiągnięć poznańskiego sportu. Czy jesteś ci głupio i wstyd? Nikt, nikt już nigdy nie próbuje mnie dotykać Wzięłaś mnie, też co zostało mi mi i muszę Cię, chcę już co so tu Nie chcę dłużej już tu być Wypiszę sam sobie receptę, czy mnie Podniosę mosty i stanę ubran I każdy swój szyk Złabię do szeptu Do Yeah. <laughs> Teraz troszkę bardziej mokre sporty, no bo przechodzimy do piłki wodnej. A tutaj zawodnicy drużyny Neckera ZDZ, Uniwersytet Warszawski, walczyli 63. Puchar Polski w piłce wodnej mężczyzn. Stołeczny zespół wygrał turniej finałowy, który odbył się w Warszawie. W finale pod opieką trenera Marcina Bara zwyciężyli yy, z KSM Uterpolo Poznań 16 do 7. Natomiast, yy, no właśnie, Polo Poznań. Więc jest to yy, powiedzmy no, sukces jednak zespołu yy, z Wielkopolski. No bo srebrne medale to jest dobry rezultat, no i w tych tonach wypowiadał się grający trener waterpolo. Polo Tomasz Różycki zespół zagrał świetny turniej. Duma straszna, dwa doskonałe mecze. W naszym wykonaniu mecz z drużyną LSW Łódź, majsterszny, jedną bramką w końcówce meczu, przy remisie strzelamy gola, chronimy akcję, awansujemy do finału. No, trzeba powiedzieć o tym meczu finałowym, który jednak był jednostronnym widowiskiem. Drużyna z Warszawy, jednocześnie obrońca trofeum i aktualni mistrzowie Polski pokazywali, że są zespołem mocniejszym. Stołeczny zespół górował fizycznie nad drużyną rywali, zbudowaną w większości z młodych zawodników, wspartych doświadczonymi już byłymi reprezentantami Polski, jak Michał Diakonów, czy grający trener, o którym już wspomnieliśmy, Tomasz Żużycki. Pierwsza kwarta wygrana przez faworytów 4 jednego pokazywała, kto w tym meczu jest zespołem lepszym. No i w Waterpolo było ciężko nawiązać taką równorzędną walkę, natomiast my to też już znamy z rozgrywek Mistrzostw Polski Piłki Wodnej, gdzie, gdzie zespół AZS-u AZS Uniwersytetu Warszawskiego jest, jest silnym zespołem. No i Tomasz Rzycki mówi o tej porażce w ten sposób, że winę za, za przegraną bierze na siebie. Moje zachowanie doprowadziło do tego, że do Dostałem czerwoną kartkę. Nie mogłem pomóc młodszym kolegom z drużyny w tym finale do końca zagrać. Emocje, sporto emocje. Nic złego tak naprawdę się nie stało. Takie są przepisy, więc z pokorą to przyjmuję. Kolegom z drużyny przeprosiłem. Taki rezultat w Pucharze Polski to jednak coś, czym Waterpolo może się chwalić. Jest na pewno... Dużym doświadczeniem dla, dla tej młodej kadry, e, no i na pewno skorzysta z tego również w rozgrywkach Mistrzostw Polski. E, Różycki wyrażał dumę z kolegów z drużyny. No oprócz nas trzech, Michała Dekonowa, Eryka Nołowice i mnie, to są bardzo młode chłopaki. Tu trzech reprezentantów z reprezentacji U16 grało w tym finale. Zbierają doświadczenie, to nam zaprocentuje na pewno. Wspomnijmy jeszcze o trzecim miejscu w tym turnieju Które zajęła e, drużyna Polonii Bytom Ta pokonała Politechnikę Łódzką 19 do 11 e, Co prawda trzeba przyznać, że Te mecze finałowe No nie były aż tak bardzo ciekawe Natomiast ciekawe były półfinały Które odbywały się tydzień temu w sobotę e, W których zdobywcy Pucharu Polski Tylko dwoma golami, 12 do 10 Pokonali Bytomian Więc no, widać też, że Emocje działy się głównie w półfinałach, natomiast... Yy z tego, jak Waterpolo zdobyło swój srebrny medal. Medal, nieważne w jakim stylu i tak zasłużyło na ten, na, to, na ten przywilej. No i taki mały znowu skok do rzeczy inwestycyjnych. Powiedzmy, że to będzie taka nasza ogólnie odskocznia w trakcie dzisiejszej audycji. Troszkę odpoczynek od tych bardziej stricte sportowych emocji, no bo Poznań zmienił plany wobec areny. Miasto rozważa budowę nowej hali widowiskowo-sportowej zamiast modernizacji tej areny, która już stoi od wielu lat, no i właściwie tylko stoi. O tym, że plan A nie wyszedł, mówił Marcin Gołek, zastępca prezydenta Miasta Poznania. Prowadzamy plan B. Widać wyraźnie, że Międzynarodowe Targi Poznańskie nie są w stanie pozyskać środków na realizację tej inwestycji, tak aby być w stanie pozyskać również dofinansowanie z ministerstwa, a to był oczywiście element niezwykle istotny, abyśmy tę inwestycję rozpoczęli. Jestem w kontakcie już i po rozmowie również z ministrem Rutnickim. Jestem mówiony na spotkanie z marszałkiem woźniakiem z, z, ze starostomianem Janem Grabkowskim zamiast tej kosztownej modernizacji miasto właśnie analizuje budowę nowej hali widowiskowo-sportowej która mogłaby pomieścić około 5000 widzów no, mówimy właśnie o tej decyzji która ma podłoże ekonomiczne, no bo to są spore pieniądze, które trzeba by włożyć w arenę, remont miałby kosztować kwotę rzędu 400 milionów złotych, natomiast budowa nowego obiektu o połowę mniej, 200 milionów złotych natomiast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 o tym, jak bardzo ważna w temacie areny i w ogóle obiektu, który byłby w stanie spełnić wymagania wielu różnych dyscyplin sportowych na to, żeby tam mogło się odbywać. Po prostu... Miejsca, gdzie można by rozgrywać jakieś różne ciekawe wydarzenia sportowe o tej ekonomii, że tym rządzi całym tym tematem ekonomia, mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Ubolewam nad tym, że to się nie uda. Natomiast ja muszę również brać pod uwagę wyliczenia, które do mnie trafiają, że nowa hala to jest 200 milionów, a remont areny to jest 400. No i niestety to są też te realia, z którymi się trzeba mierzyć. No więc y, Można powiedzieć, że temat areny Jest y, wciąż gorący Jest takim gorącym kartoflem, który wciąż Trzeba podrzucać y, Wspomnijmy jeszcze, że trwają Rozmowy o, dotyczące lokalizacji Tej nowej inwestycji y, Tego, gdyby, powstał, gdyby powstała y, Nowa arena A nie, nie, nie Mówimy o nowej hali Oczywiście, nie nowej arenie Jakby z nazwy własnej y, Władze miasta zapowiadają, że Ostateczne decyzje w tej sprawie zostaną ogłoszone po zakończeniu konsultacji, no między innymi z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. No i na tym zakończymy kolejny temat inwestycyjny. Tymczasem wrócimy do Was z bardziej motorowymi emocjami już za chwilę.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 i będę twoje zdrowie pił No chyba, że się sprzedasz Chyba, że się sprzedasz Chyba, że się sprzedasz, chyba, że się sprzedasz Może niektórzy by mnie mogli skardzić za to, że tak to określiłem szurzel motorowym sportem natomiast chodziło mi po prostu o to, na czym jeżdżą żużlowcy w każdym razie nie bijcie mnie no i przejdziemy już do PSŻ tu Poznań, bo, bo pewnie już, już chcecie o tym słyszeć PSŻ odjechał w środę swoje spotkanie, ostatnie spotkanie kontrolne z ekstraligowym włókniarzem Częstochowa przegrał na wyjeździe 38 do 52 no i powiedzmy o tym przebiegu spotkania w pierwszym biegu bardzo przekonujące zwycięstwo Odniósł Dimitri Berge Który po atomowym starcie Z wyraźną przewagą pokonał Rohana Tungata oraz Macena Hansena Natomiast w tym biegu Na końcu był Bartosz Smektała Który później dopiero Zaczął spisywać się lepiej Wynik remisowy w tym spotkaniu Utrzymywał się do piątego biegu Wtedy włókniarz wziął się do roboty Mówiąc dosyć dosy, trochę potocznie Stopniowo powiększał przewagę Maksem Poznaniaków były remisy w siódmym i dziewiątym, w siódmej i dziewiątej jeździe tego dnia. Wygrać z rywalem udało się dopiero w trzynastym biegu, w tym e, triumfował Ryan Douglas, a drugi był Bartosz Smektała, więc takie podwójne zwycięstwo e, powiedzmy nad z, z zawodnikami włókniarza. Natomiast w ostatniej rywalizacji meczu często już ustalili wynik spotkania wygrywając, ale to, to nie było e, wcale jakieś e, nieprawdopodobne. Zresztą drużyna z wyższego poziomu rozgrywkowego. Ten sparing na pewno miał bardziej na celu y, takie lepsze rozegranie się, zmierzenie się z mocniejszym rywalem, y, żeby lepiej przygotować się y, do... do startu y, drugiej metalka z Ekstraligi, y, ekst metalka z drugiej Ekstraligi, która zresztą wraca już jutro o godzinie 14. Y, tutaj mówimy o, już o meczu psg który zainguruje sezon w Ostrowie Wielkopolskim. Tam podczas doerobowej rywalizacji z miejscową Ostrowią y, się zmierzy. Y, warto powiedzieć, że debiut w pierwszej drużynie zaliczył wychowanek Akademii Skorpiona Stanisław Ignaszak, więc może być to y, całkiem ciekawe nazwisko do obserwacji w tym sezonie nadchodzącym. Jeśli już szukać takich nadziei na ten mecz inaugurujący rozgrywki drugiej Ekstraligi, no to Ryan Douglas miał dosyć zmienne występy, ale poniżej pewnego poziomu nie schodził. Z kolei solidnie spisywał się w trakcie całych zawodów Dimitri Berge, który można powiedzieć, że wyrasta na takie solidne ogniwo zespołu. No a tej parze dotrzymywał kroku Antoni Mencel, zdobywał punkty w każdym ze swoich startów nawet ten Bartosz Smektała miał słaby, słabe rozpoczęcie, natomiast wiadomo, jak ważną postacią jest dla PSG-tu. PSG który w składzie, to warto jeszcze o tym wspomnieć, w składzie awizowanym, awizowanym zestawieniu widnieje nazwisko Nielsa Krystiana Iversena, który jest już od trzech tygodni kontuzjowany i długo jeszcze nie wróci do jeżdżenia. Natomiast to tylko dlatego, że tak musi być powiedzmy z, z tych re regulaminowych rzeczy. No a w jego miejsce będzie stosowane zastępstwo zawodnika. Yy, więc tak, yy, PSR niedługo startuje. Yy, no i znowu mała przerwa od y, emocji sportowych. Yy, przejdziemy do tematów inwestycyjnych no bo w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, edycja 2024 na terenie Politechniki Poznańskiej modernizowane jest boisko do hokeja na trawie za sztuczną nawierzchnią no i obiekt ma właściwie być już otwarty w połowie maja w lipcu 2026 roku, no czyli tego roku odbędą się na nim Mistrzostwa Europy do lat 21 oczywiście mężczyzn więc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 Poznaje, profesjonalnych obiektów do uprawiania tego sportu, hokeja na trawie się zwiększy, no to ważna informacja dla, Poznańs dla, Poz dla Poznania, no bo jednak hokejem na trawie e, stolica Wielkopolski stoi. E, więc posłuchajmy wypowiedzi Jesionowskiego. Technologia mokra, czyli najwyższe standardy światowe do rozgrywania mistrzostw Europy, świata, czy też rozgrywek olimpijskich Cztery takie boiska w Wielkopolsce, włączając torun do Wielkopolski, ale Poznań, AWF to boisko ma w standardzie, Politechnika Poznań będzie mieć, słyszymy, że Gniezno, Toruń dodatkowo, czyli w naszym regionie cztery boiska w pełni profesjonalne. No i już właśnie wspomniałem o tym, że y, poznański sport stoi między innymi hokejem na trawie, no bo trzeba to przyznać, że, że pamiętam jak był start rozgrywek y, mistrzostw y, i startowała na nich polska reprezentacja, y, no to tam wiele nazwisk przewijało się właśnie z tych poznańskich zespołów. Y, no i o o tym też mówi Mateusz Mazany, selekcjoner kadry męskiej do lat 21 w hokeju na trawie. Tak jest od wielu lat, że te drużyny poznańskie są najmocniejsze. Wielu zawodników z tych mniejszych miejscowości koniec końców i tak kończy w wielkopolskich klubach ze względu na kontynuowanie studiów czy łatwiejsze znalezienie sobie pracy. Ale te poznańskie kluby, czy to Politechnika, czy AWF, czy Grunwald, czy Warta Poznań, ci zawodnicy stanowią trzonie tej reprezentacji. No i... Dzięki temu boisku, tak jak wspomnieliśmy Odbędą się Mistrzostwa Europy Mężczyzn U21 No i to też jest powiedzmy już Bardzo wielkie otwarcie tego boiska No bo Budowa ma się skończyć jak wspomnieliśmy w maju A Mistrzostwa już w lipcu Więc w międzyczasie tylko czerwiec Także Z pompą można powiedzieć Że zostanie otwarte to boisko No i To będzie bardzo ważny turniej Dla, dla hokeistów na trawie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 Wrócimy z koszykarskimi emocjami. Kiedy Kobiet powoli rozstrzygają się losy tego sezonu. AZS Politechnika Poznań rozegrała dwa spotkania e, półfinałowe. E, no i na ten moment stan rywalizacji to jeden do jednego. no bo w pierwszym spotkaniu e, Politechniki, z, zespół z Politechniki e, nie sprawił niespodzianki i przegrał za AJP Gorzów Wielkopolski e, 61 do 72, natomiast w rewanżu e, już też wyjazdowym, no bo ten pierwszy był na wyjeździe i drugi również, już udało politechnice się wygrać 74 do 69 Zaczniemy od tego pierwszego spotkania No bo w nim Poznanki były trochę chaotyczne Pierwsze punkty dopiero zdobyły po trzech minutach gry Więc Nie prezentowały wysokiej formy Po pierwszej kwarcie dość powiedzieć, że Drużyna Gospodarzy prowadziła 28 do 16 No a w drugiej kwarcie Koszykarki z Gorzowa dalej Przykładały tą swoją konsekwencję Z pierwszej części, dużo grały kontratakiem, rzucały za trzy no i przede wszystkim trafiały do przerwy było 52 do 28 no i statystyka skuteczności jest zatrważająca no bo AZS miał tylko 31% tej skuteczności natomiast rywalki z Gorzowa 62% więc jest to spora różnica drugą połowę Poznańki zaczęły już lepiej, broniąc to dało im serię 8 do 2 natomiast wkrótce rywalki w do swojej skutecznej gry No i przewaga gospodyń tylko nieznacznie się zmniejszyła Po trzeciej kwarcie było 64 do 44 ehm, No a czwarta kwarta w ogóle już stała na słabym poziomie Ze strony obu zespołów Natomiast ehm, zryw akademiczek e, Który nastąpił po tym gorszym okresie gry Okazał się zbyt, e, zbyt słaby No i zbyt późny ehm, No i odrobić straty trochę się udało Ale jednak... E, jednak, jednak nieznacznie, a w sumie to nawet nie udało się, nie, do 11 punktów, więc, więc no nie było to wystarczające, natomiast rewanż no to zdecydowana poprawa zespołu AZS-u w defensywie, no i też w ataku w pierwszej kwarcie było 24 do 15 dla akademiczek z Poznania w drugiej kwarcie nadal lepsza była e, wielkopolska ekipa, e, do przerwy akademiczki prowadziły 43 do 38 natomiast druga połowa no to odwrócenie w wyniku e, zawodniczki z Gorzowa weszły z nową energią i zdołały wyjść na prowadzenie po przerwie, na, na przerwę przed ostatnią kwartą było od 57 do 53 dla AJP e, natomiast gorzowianki tą czwartą kwartę, mimo że zaczęły mocną obroną, no to już na starcie po kilku minutach gry miały cztery faule, no i poznanianki co prawda przestały strzelać, trafiać seryjnie, ale tego, tego, pro, tych problemów ze skutecznością z zawodniczki rywalek nie potrafiły wykorzystać, no i wkrótce, w ostatnich 9, 90 sekundach meczu popis Maliny Piaseckiej dał zwycięstwo Politechnice, która wygrała 74 do 69 kolejne mecze, już we Torek i w środę te spotkania w Poznaniu no i one prawdopodobnie zadecydują o tym, czy, czy Politechnika dostanie się do półfinału, czy może jednak jeszcze będzie musiała zmierzyć się w piątym spotkaniu z AJP, który już ostatecznie będzie to rozstrzygał całą tą rywalizację. o no tego przekonamy się w środę. Natomiast jeszcze powiedzmy sobie o meczu pierwszej ligi rugby, która wróciła do rywalizacji po zimowej przerwie. Zacięte spotkanie Poznania z hegemonem Misłowice przegrała 24 do 36 no i ta porażka jest dosyć kosztowna no bo oznacza stratę większą stratę do czołówki i konieczność pogoni za liderem Pozniacy eee, zajmują obecnie trzecie miejsce, no i tracą 7 punktów do wicelidera eee, a wcześniej tracili eee, tylko 3 punkty, więc eee, a tym wiceliderem był zespół hegemona, więc eee, naprawdę eee, Musi być sporne zadowolenie w obozie yy, rugbystów poznańskich. Yy, trzeba przyznać, że Poznańcy zagrali tam we swojego lidera Amosa Koneliasa. Mimo to z początek ich spotkania był znakomity, no bo po dwóch przełożeniach Dominia, Dominika Machika Juniora prowadzili 14 do 0, natomiast potem zaczęły wkradać się błędy. No i w drugiej połowie lepszą drużyną była zdecydowanie ekipa zmysłowic. Ta zresztą już do przerwy odwróciła wynik, no bo on wynosił 19, 21 do 19 dla Hegemona, no a w drugiej części już spotkania goście. Yy, tylko raz zdołali przerbić się w pole punktowe yy, gospodarzy, natomiast gospodarze aż trzykrotnie to zrobili, no i ustalili w ten sposób wynik, wynik spotkania 36 do 24. Yy, kolejne spotkanie rundy wiosennej, drugie spotkanie rundy wiosennej rugbyści poznani zagrają z Arką Rumia. To spotkanie odbędzie się w Poznaniu 11 kwietnia o godzinie 14. Yy, I tutaj postawmy kropkę yy, audycję prowadził y, Mikołaj Diltz, natomiast realizował ją Paweł Zjeżdżałka. No i do usłyszenia. Patrzymy stronę słońca Lato, jeśli zima, wiosna Moglibyśmy się już spotkać Zrobić niepotrzebny podcast Wypatruje słońca od blask Wstajemy na schody słońca Lato, jeśli zima, wiosna na, na, na, na, na, na. Za sobą kontrakt Wypatruje słońca od blask Wstajemy na schody słońca Lata, jesień, zima, wiosna Najlepsza! Inna niż wszystkie, grająca w innej lidze drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Avera. Turne po poznaniu Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy. 3 minuty do godziny 19. Czas na serwis informacyjny. Mateusz Markiewicz. Zapraszam. 1100 litrów żurku, 3000 jajek oraz 500 kg sałatki i tyle żywności zostało przygotowane dla 1400 osób na śniadanie wielkanocne organizowane przez poznańską karitas W parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Poznaniu odbędzie się nabożeństwo. Po nim goście przechodzą do jadłodajni przy ulicy Łąkowej. Obraz tych ostatnich pięciu lat to był po prostu dla mnie najtrudniejszy w całym moim życiu, bo te osoby w mrozie, w deszczu stały, czekały na ten talerz zupy i potem jeszcze trzymały pod chmurką i jadły. To był ogromny wysiłek, ale też i otwarcie wielu serc, żeby udało się w tym budynku szpitalnym. Mówi jedna z organizatorek śniadania siostra Józefa Krupa. że rezurekcyjna odbędzie się o godzinie 8.30. Szczegóły dotyczące śniadania wielkanocnego są dostępne na stronie karitaspoznam.pl Informacje nie tylko z Polski. Nigdy w historii wojen wróg nie poniósł tak straszliwych strat w ciągu ty kilku tygodni. Nasi wrogowie przegrywają w wobec Ameryki. Tak powiedział Donald Trump podczas orędzia o konflikcie z Iranem. Trump ostrzegł, że jeśli w ciągu najbliższych dwóch lub trzech, trzech tygodni nie zostanie osiągnięte porozumienie z nowymi władzami w Teheranie, Stany Zjednoczone uderzą jednocześnie we wszystkie irańskie elektrownie i zakłady energetyczne. Jak zaznacza wicedyrektor działu analiz XTB, Michał Stajniak, orędzie okazało się strategicznym rozczarowaniem. Zamiast konkretnego planu na fizyczne odblokowanie ciśniny Ormus, usłyszeliśmy jedynie o bliskiej realizacji celów. Inwestorzy natychmiast wyczuli próżnię decyzyjną. Efektem jest kolejny mocny wzrost cen ropy naftowej. Ropa Brent drożeje dzień po wystąpieniu od Donalda Trumpa o niemal 9 dolarów na baryłce do poziomu prawie 110 dolarów. Prezydent USA odniósł się również do postawy państw, które nie wzięły udziału w wojskowej operacji. Zasugerowałby te kraje same wzięły odpowiedzialność za ochronę strategicznej Cieśniny Ormus, ewentualnie by zaczęły kupować zapasy ropy naftowej bezpośrednio od USA. Wiadomość z Politechniki Poznańskiej. Logistyka ostatniej mili największe wyzwania nowoczesnej logistyki pod takim hasłem będzie przebiegać 14. Poznańskie Forum Logistyczne na Politechnice Poznańskiej. Jak tłumaczą organizatorzy, logistyka ostatniej mili w, te, w największym stopniu wpływa na koszty, efektywność oraz satysfakcję klienta. Pod względem frekwencji będzie to prawdopodobnie rekordowa edycja, zaznaczała w studenckim patrolu przewodnicząca koła naukowego Logistyka Martyna Mikołajczak. Patrząc na dane, które ja mam dostępne, cieszy mnie bardzo coś takiego. Mamy bardzo dużo kół naukowych, które w pewnym momencie zaniknęło w ogóle gdzieś na całej tej mapie konferencji, jeżeli chodzi o takie większe konferencje studenckie. Więc cieszy mnie to bardzo, bo zobaczymy też studentów, których po prostu bardzo dawno nie widzieliśmy, którzy nie pokazywali nam się, a przyjeżdżą też do nas nawet z pracami. 14 pozna